20, 20. Czterech that... <sargurls> that... really and... którzy... 24 i dwudziestu. Ciekawszym, chyba chyba. Zdrowa, szmary, na świecie nie było. To można mówić. Oczywiście można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na ostatnie... Kapitanie, odbieramy dziwne sygnały. Niech pan posłucha. Dobra, podłączyłem wszystko. Już niebawem. No, co to jest? Zobaczmy. O, może teraz tak. Działa? Działa? Problem mikrofonu, raz, dwa, trzy, trzy, dwa, jeden. Raz, dwa, trzy. ktoś? Widocznie wszystko dobrze podpiąłem, bo tutaj na wskaźniczkach pokazane jest, że wszystko ładnie się hula. Ja, yeah. Fajna przyczepa. Ej, co to było? Orzesz! KUR! Ach, piękny hec. Zapewne zastanawiacie się, słuchacze, co to było? Już wam odpowiadam. Do siedziby naszego radia zabłąkał się jakiś durny jaszczur. Niektórzy to nazywają szponami śmierci. W sumie się nie dziwię. Jak ja bym miał takie szpony, też bym był śmiercią. się sobie, jaszczurka wysokości dwóch metrów, o jebitnych kłach, które potrafią przebić pancerz metalowy? Nie, nie, nie, nie. nie, nie. Lepiej mieć przy sobie karabin snajperski i to odstrzelić, zanim podejdzie. Choć druga sprawa jest taka, że najpierw trzeba mieć ten karabin snajperski. A kolejna sprawa jest taka, że trzeba się trafić z tego karabinu snajperskiego. A to gówno jest takie szybkie, że ciężko trafić. Dobrze, że mamy snajperów tutaj. A tak, już wracając do głównego założenia i tego co chciałem powiedzieć, nazywam się John Barry. A wysłuchacie radia. Eee, jak się nazywa to radio? Wie ktoś? Sobie sam tu jestem. Jeszcze nie nazwaliśmy tego radia, ale jakoś się nazwiemy. Może, jeżeli Wam uda się połączyć, to nam coś podpowiecie. Najważniejsze jest to, że udało się je włączyć. I zasłonięcie. Jakoś może nie jest zadowalające. Poczekajcie, zaraz może uda mi się coś jeszcze z tym zrobić. Teraz wszystko powinno lepiej działać. Jak mnie słychać? No. Powtarzam, że nazywam się John Barry, a wy słuchacie radia, które jeszcze nie posiada nazwy. To radio jest tak zajebiste, jak wszyscy ci, którzy przeżyli wojnę atomową. Jak wszyscy ci, którzy dali życie tym, którzy żyją teraz. W roku 2280 to jest jedna z nielicznych radiowych stacji, która nadaje w eterze teraz. W naszym roku 2280... Jak słyszycie, żyjemy gdzieś tutaj na Podkarpaciu. Gdzie konkretnie? Musicie sami do nas dotrzeć. Na razie nie będziemy dawać konkretnych danych, aby bandeci na szaber do nas nie przyszli. Ani inni debile. Chociaż mogą próbować nas szukać, no ale kula w głowie gwarantowana. Podpowiem tyle. Szukajcie wielkiej wieży. Obok tego będzie duży grzyb. Betonowy. Możecie się domyślać, co to jest, czym to może być, do czego to służy. Ja Wam na razie nie powiem. Może chwila przerwy na posłuchanie elementu muzycznego i zaraz wracamy. The Under Earth Sisters, piosenka Civilization. Was po krótkiej przerwie. Chcę powiedzieć trochę o tym, po co w ogóle robimy to radio. Chyba najważniejszą rzeczą jest to, że chcemy, aby ludzie dookoła byli poinformowani o tym, co się dzieje. Będziemy przedstawiać tutaj różne informacje. Co się dzieje, z kim się dzieje, kto atakuje, kto się broni, albo jakieś różne prace, które możecie podjąć. Tak, to jest oczywiste. W tym świecie praca jest potrzebna. Po co? Żeby odbudować to, co było kiedyś. A jak nie, no, kiepska sprawa będzie. I to było głównym powodem, żeby założyć owe radio. No, weźmy pod uwagę, że naprawdę wiele osób będzie ciekawych tego, co dzieje się w ich okolicy. I nie tylko w ich okolicy. Także więc ustawiajcie radię również u swoich znajomych na nasze fale i słuchajcie. Może tylko pierwszą informacją, jaką chciałbym powiedzieć, jest to, że nieopodal naszej siedziby, jakieś kilka kilometrów, powstaje nowe miasto, miasteczko, wieś. Jak to nazwie, tak to nazwie. Nazywa się Buda. No, nazwa jak nazwa. Kto na to cokolwiek poradzi? To już nie w naszej mocy nazywać wioski. No, ale ważne jest to, że znajduje się na terenach, które są z dobrym terenem. Można nam uprawiać zboże. Ziemniaki, hodować bydło. Braminy bardzo dobrze tam się teraz hoduje. Chodzi o to, że właśnie Buda potrzebuje osób, które zasiedlują. Po co? No właśnie. Jeżeli mieszkacie na jakimś dupi pod mostem czy gdziekolwiek indziej i słuchacie tej audycji, ruszcie się do Budy. Tam dostaniecie dom. Dostaniecie floty na początek. No, stokawski wystarczy wam. Tak sądzę. A poza tym co? ziemię. Każdy z was zostanie ogródek, w którym będzie mógł hodować sobie przy własnym domu, co będzie chciał. Zboże, ziemniaki, różne mutowace, sad posadzić. No, jeżeli ktoś na takim terenie będzie, będzie chciał sad posadzić, no to spoko, proszę bardzo. No ale, chodzi o to, że właśnie... To może być jednym z głównych miejsc na tym terenie, które w przyszłości ma prawo dostania się bardzo dobrze prosperującą osadą. Tak mi się wydaje, dlatego zachęcam was, żebyście przyszli, zobaczyli i zasiedlili. No tak, wszystko ładnie, pięknie, ale gdzie w ogóle znajduje się owa Buda? No właśnie, to tutaj będzie miejsce na to, żebym opisał, gdzie to jest. Buda znajduje się w miejscu, gdzie... Styka się z sobą Wisła i Sam Jeżeli ktoś umie posługiwać się mapą Znajduje się to w miejscu 50 57 Na 21 91 Te koordynaty powinny was doprowadzić do miejsca Jeżeli posiadacie boje Również po wpisaniu tych koordynatów trzecie do miejsca Mam nadzieję, że cali Uważajcie na rad skorpiony I inne zmutowane zwierzęta po drodze Na pewno się wam opłaci Teraz czas na krótką przerwę i posłuchajcie sobie kolejnej muzyczki. A przed Państwem Bob Crosby w piosence Way Back Home. Witajcie mieszkańcy pustyni po krótkiej przerwie około 3 minutowej. Mam do Was małą propozycję. Podrzucajcie swoje pomysły, nazwy na radio, a my Was wynagrodzimy jak medykamenty, amunicja, broń jedzenie albo czysta woda posiadamy sprzęt, który potrafi oczyścić wodę tego wam nie damy, możemy wam znaleźć, dać już wodę tamte zbyt ceny gdy to powiedziałem, doszła mnie myśl że możemy stać się przez to przyczyną wojen czysta woda o... tak, no cóż, będziemy musieli sobie poradzić pewnie z szabrownikami ale właśnie. Informacje do wszystkich. Szanujcie swoją broń. Bo jeżeli nie będziecie szanować swojej broni, to broń nie będzie szanowała was. O co chodzi? Chodzi o to, że musicie broń czyścić. Musicie broń naprawiać. Jeżeli nie będziecie naprawiać, nie będziecie czyścić, to się będzie zacinać i w końcu umrzecie. Szybko. Dlaczego? Bądźmy szczerzy. Napadają was bandyci. Wymiana ognia. Du. Up. I co? Bole się wam zacina? Wasz ukochany Desert Eagle nie może strzelać, bo się zaciął. Dlaczego? Był brudny. No właśnie. Musicie czyścić, naprawić, smarować, żeby nie przytrafiło się wam to samo, co mi kiedyś. Ale o tym opowiem może innym razem. Teraz chcę was jeszcze przestrzec przed jedną bandyńską gromadą. Są to konkretnie i łowcy niewolników, którzy nazywają się Kompanią Jerza. Czym jest ta owa kompania? Jest to grupa ludzi, która chodzi po wioskach, najeżdża je, morduje wiśniaków, zabiera żywność, szabruje, gwałci kobiety oraz niedobitków, bierze do niewoli, po czym sprzedaje. Tak, możecie stracić swoją suwerenność, swoją wolność, swoje życie, gdy takich ludzi spotkacie. Dlatego też czyście broń, żeby móc się przed nimi uchronić. Niebawem będę kończył tą krótką audycję, ponieważ mam też inne rzeczy do zrobienia. Trzeba to jeszcze dużo poustawiać, tak więc zajmę się jeszcze jedną rzeczą i będę kończył. Ostatnią rzeczą, którą chcę dzisiaj poruszyć jest sprawa krypt. Czym owe krypty są? Jest to kompleks podziemnych, nie wiem, mieszkań. O, jest to kompleks podziemnych, samowystarczalnych pomieszczeń, których ludzie przyżyli wojnę. Tak, żyjecie dzięki osobom skrypt. krypt. Głównie dzięki nim. Dlaczego? Ponieważ w kryptach znajdowały się różne elementy, takie jak dzisiaj używamy. Broń, żywność i przede wszystkim wiedza. Wiadomo, niektórzy ludzie przyżyli na powierzchni, ale niektórzy zamienili się w górę przez to niektórzy stali się innymi mutantami. Pfu! Mutanty. No właśnie. Ale to będzie na inną audycję temat. Dzisiaj chcę powiedzieć o krypcie, która znajduje się nieopodal naszej bazy, czyli Krypta 206. Nasi zwiadowcy podczas... Nasi zwiadowcy podczas... Nasi zwiadowcy podczas rutynowego patrolu znaleźć wejście do tej krypty. Co w niej jest? Nie wiemy. Ale tu jest prośba do was. Jeżeli jesteście albo znacie informatyka lub elektronika, który potrafi włamać się do terminalu, dajcie znać. Naszych ludzi możecie znaleźć w każdej osadzie. Przekażcie informacje o co chodzi oraz namiary na daną osobę. Będziemy zobowiązani. Oczywiście otrzymacie odpowiednią nagrodę. O ile informacja się przyda, to trzeba podkreślić. Bo jeżeli nie będziemy mogli skontaktować się z ową kryptą, no to co nam po tym? Czy wewnątrz są jeszcze ludzie? Najprawdopodobniej tak. Na no właśnie który wygląda jak bardzo duże koło zębate, nie widać śladów użytkowania. Całe pokryte były jeszcze kurzem. Ponadto, drzwi do krypty schowane były w baraku, który zamknięty był na klucz. Co to może oznaczać? Albo ktoś zbudował ten barak po wojnie... Albo po prostu miało to służyć jakiemuś ukryciu wejścia. Nie wiemy tego dokładnie. Ale informacje o, o dalszym przebiegu akcji z kryptą dowiecie się w kolejnych audycjach, gdy coś więcej będzie wiadomo. Tymczasem żegnam się z wami ja, John Perry i do usłyszenia w przyszłości. Na razie.